Twarzki naszego Pana. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 17 rozdział. I przeczytamy od pierwszego wiersza do 10.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 Co mi dałeś i oni je przyjęli, co mi dałeś od Ciebie pochodzi. Albo ja dałem im słowa, które mi dałeś i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie przyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi.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 Właski naszego Pana zechcielimy pokrótce wniknąć w te wiersze, abyśmy mogli sobie przybliżyć kwestię więzi Pana Jezusa z Ojcem. Jego myślenia, Jego bliskość i tą wspaniałość, w jaki sposób On zwraca się do Ojca za wierzącymi, za tymi, którzy całkowicie poszli za Panem Jezusem. Aby można było lepiej zrozumieć rozdział 17, Trzeba na chwilę zajrzeć do wcześniejszych rozdziałów właśnie od wiersza 13. W tym 13 rozdziale widzimy umycie nóg uczniom. Pokazuje to oczyszczenie z brudów, z grzechów, jakimi świat nas zanieczyszcza. A po drugie pokazuje nam to, że jesteśmy narodzonymi dziećmi bożymi. To, że Pan Jezus powiedział właśnie do Piotra wyczyści jesteście, lecz wasze nogi. Wyczyści jesteście dla słowa, które słyszeliście, które uwierzyliście które przyjęliście za ten pewnik, za to cenne, które pochodzi z ust Bożych. Wiarą, żeśmy je przyjęli, że one rzeczywiście zadziałało w naszych sercach, na nasze sumienia i uwierzyliśmy w tą doskonałą ofiarę, która całkowicie zgładziła nasze grzechy. Dlatego staliśmy się tymi nowonarodzonymi dziećmi Bożymi, tymi umiłowanymi Boga, a wybranymi przez Ojca przed założeniem świata.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 To, co wcześniej żeśmy uczynili przez naszą wiarę, to teraz Bóg potwierdza. I już mówi, że nadajemy się do tego domu Ojca, że już nic właśnie nie stoi na przeszkodzie. Że Ojciec jak gdyby przez to słowo zaprasza nas do domu Ojca, do tej wspaniałości. W domu Ojca wiele jest mieszkań. A w trzecim wierszu wezmę was do siebie, abyście gdzie jestem i wy byli. Jest to coś wspaniałego. Coś, o czym wielu ludzi nie ma żadnego pojęcia. Czy możemy sobie uzmysłowić, czym obdarzył nas Bóg? W jaki sposób nam to objawił? Że nie mamy żadnych jakichś niewiadomych. Czegoś, co by tworzyło nasze serca w myślach, że jak to tam będzie? My wiemy, że Pan Jezus wykonał wszystko tak jak musieliśmy dzisiaj w tych pieśniach i w tych modlitwach wyrażać że Jezus Chrystus uczynił wszystko, Bóg uczynił wszystko nawet musiał tą ojcowską miłość do swojego syna na chwilę odłożyć aby cały ciężar grzechów mógł być na jego synu Jest to coś właśnie niewyobrażalnego, ale jednak ta miłość była tak wielka w sercu ojcowskim i synowskim, że to wszystko przezwyciężyła i to właśnie dla nas. 15 rozdział mówi o winnym krzewie i winoroślach. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem.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 w jaki sposób my czerpiemy siłę do tego, aby móc wydawać owoc. Że musimy tak nierozerwalnie być połączeni z tym krzewem winnym. Że te soki życiodajne muszą nieustannie płynąć od Pana Jezusa, który nas wzmacnia we wszelkim działaniu, ale też możemy sobie to uzmysłowić tak jak nasze ciało odżywia się przez krew, przez krwioobieg, tak właśnie i my duchowo odżywiamy się przez Pana Jezusa. Przez te życiodajne soki, które płyną z, od Niego, z Jego słowa, którym ciągle musimy się wzmacniać, utwierdzać i ono właśnie podtrzymuje nasze życie duchowe. XVI rozdział pokazuje nam o tym Duchu Świętym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 Wszystko, co ma Ojciec, moje jest. Dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Tak, tu jeszcze jest jeszcze głębsza prawda. Pokazana właśnie, że mimo, że On odchodzi, Pan Jezus, to jednak niecałkowicie odchodzi. On odchodzi można w jakimś W się sensie powiedzieć Widzialnie dla tego świata Ale dla wierzących Dla tych, którzy uwierzyli W Jego dzieło, w Jego słowo Praktycznie Nigdzie nie odchodzi Duch Jego pozostaje Z nami I to jest naszym, Naszą radością Naszą podporą Pan Jezus powiedział Do Żydów zbóżcie tę świątynię, a ja przed nią odbuduję Pana Jezusa i Bogo Ojca zawsze było tym zamiarem, aby być w bliskości nas, aby być w naszych sercach, aby być w tej świątyni duchowej, tym żywym, tym prawdziwym Bogiem Wspomina mi się to słowo i zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. Tak. Pan Jezus mieszka w nas. Jest to coś wspaniałego. I po tych wszystkich pouczeniach, zapewnieniach Przechodzi w oblicze tego stanu, kiedy przybliża się ten dzień męki, a zarazem odejścia z tego świata. I w tym obliczu Pan Jezus w 17, rozdziale I wierzy podnosi oczy swoje ku niebu i rzekł Ojcze, nadeszła godzina uwielbi Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Ta modlitwa jest wstawiennictwem naszego błogosławionego Pana do Boga Ojca. Podniósł oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, tu widzimy taką wspaniałą relację. Słów naszego Pana Jezusa z Bogiem Ojcem jesteśmy, można powiedzieć, świadkami tej Bożej rozmowy, tych boskich osób w rozmowie ze sobą. W rozmowie Pana Jezusa ziemi z Bogiem Ojcem. Uczniowie byli tego świadkami. Widzieli tą boską osobę, ale już w innym wymiarze. Niejak Wtedy, kiedy Bóg przemawiał do ludu izraelskiego, gdzie oni drżeli ze strachu, ale mogli doznać tej prawdziwej miłości, w jaki sposób Bóg odniósł się zwłaszcza do tych, którzy w Niego uwierzyli. Do tych umiłowanych, wybranych przed założeniem świata gdzie ponadto, że im nic nie groziło, to co jeszcze większe syn prosi ojca aby syn uwielbił go A przez co Syn miał być uwielbiony. Właśnie przez tą śmierć. Przez to, że kiedy odda swoje życie za nas grzeszników, to Bóg się uwielbi w nas. Ponieważ szatan nie będzie mógł już oskarżać dzieci bożych. I będzie miał wielu chwalców teraz czci prawdziwego Tylko Syn i zawsze Go czcił, ale Bóg Ojciec miał to pragnienie, aby wielu ludzi Go uwielbiało, a i też jest ta druga strona, że Bóg pragnął mieć właśnie swoje umiłowane dzieci spośród ludzi tego świata. I takimi stali się uczniowie, a przez Słowo Boże, takimi staliśmy się również i my. Pan Jezus tutaj nic nie mówi o żadnym cierpieniu, utyskiwaniu, aby jakoś zmniejszyły się Jego Oddziaływanie na, na jakiś ból czy na cokolwiek. Lecz mówi, nadeszła godzina, uwielbi syna swego, aby syn uwielbił ciebie. jest to coś właśnie nadzwyczaj wspaniałego. Właśnie, że chodzi o to śmierć i zmartwychwstanie. I zarazem w tej śmierci, przez tą śmierć na drzewie krzyża Pan Jezus pragnie uwielbić Ojca. A Ojciec uwielbił swojego syna przez to, że on zmartwychwstał i teraz ta to uwielbienie mogło być takie stuprocentowe wzajemne tak jak syn dotrzymał tego słowa że bez reszty poszedł na to haniebne miejsce, na to ukrzyżowanie ale właśnie to, że Bóg dał mu moc, rząd on zmartwychwstał i było to jego wolą. Chociaż Pan Jezus w swojej harmonii z Bogiem Ojcem mógł o tym wiedzieć, ale jednak był również w tym samym momencie tym człowiekiem i doskonale odczuwał tak jak każdy człowiek te wszystkie cierpienia i mógł w jakikolwiek sposób mogę powiedzieć, że nie wytrzymam tego, a jednak tego nie uczynił. I to jest nam trudno się w to wczuć. Czasami może słyszeliśmy, jak poprzez jakieś tortury przymuszano ludzi do tego, aby zmienili swoje poglądy, albo wypowiedzieli jakieś słowa, które były w jakiś sposób tajemnicą czy cokolwiek i często ludzie jak gdyby w tym bólu zmienili swoje zdanie mimo, że może były one nie ich przekonaniem ale Pan Jezus tego zdania nie zmienił i całkowicie uwielbił Ojca aby móc ratować nas, grzeszników. I przez to również Syn został uwielbiony. W drugim wierszu czytamy, jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś. tak, czytamy tutaj że Pan Jezus miał władzę nad wszelkim ciałem aby dał żywot wieczny tym wszystkim których Mu dałeś tu się dowiadujemy o takiej szczególnej właśnie prawdzie że Bóg Ojciec dał Panu Jezusowi nas wszystkich nas zwierzących. Dlatego to słowo Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata. Ma tutaj swoje odzwierciedlenie. Tu czytamy, których Mu dałeś. My może czasami w jakiś sposób nie dowierzamy temu Słowu, że Bóg wybrał nas przed założeniem świata. Ale jednak tu wyraźnie pisze, że dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś. Tak. Bóg Ojciec dał nam swojemu synowi przedmiotem i świata. Pan Jezus teraz tych wszystkich oddaje z powrotem Bogu Ojcu jako chwalców. Poprzez śmierć przygotował nasze sumienia, nasze serce, nasze wnętrza do tego, abyśmy byli zdolni do uwielbiania Boga Ojca przez Syna wcześniej nie mieliśmy takiej zdolności ale kiedy pan Jezus złożył tą doskonałą ofiarę i zmartwychwstał czyli właśnie Bóg ją potwierdził to w tym momencie zostaliśmy uzdolnieni do tego aby być chwalcami prawdziwego Boga Boga Ojca wraz z Chrystusem, wraz z Jego Synem Umiłowanym. Tu widzimy też tą harmonię tych słów, jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem. Tak. Pan Jezus miał władzę i ma władzę. I wielokrotnie widzimy w jego cudach kogo chciał, tego ożywił. Jeśli było wolą jego, że Łazarz wstał z grobu, to nikt i nic nie było w stanie temu przeszkodzić. Mimo że ludzie, kto nie wierzyli i mówili, że już 3 dni w grobie, że już może za późno. Dlatego dla niego Nic nie było za późno. Nic nie było za duże do tego, aby mógł objawić chwałę Ojca. Aby mógł objawić Boga w pełni na ziemi. Nic nie było za późno. A jak mało ludzi pragnęło ujrzeć w dni Prawdziwość Boga. Tak jest i dzisiaj. Przypisuje się różnym ludziom, różnym pseudobóstwom, jakieś siły nadziemskie, ale one nigdy nie mogły i nie mogą nic uczynić dla człowieka. Możemy tylko być pewni jednego: że pod tym wszystkim kryje się szatan, który, o ile by mógł, to by chciał i zwieść na Regi Wierzących. Ale na szczęście my mamy kogoś większego. Kogoś, kto przezwyciężył jego i dał nam właśnie te. Życiodajne soki, które pozwalają przezwyciężyć wszelkie jego działanie. Trzeci wiersz mówi, a to jest żywot wieczny, do tego drugiego wiersza yy, przypomniał mi się wiersz z Ewangelii Mateusza z 11 rozdziału 27 wiersz w sumie jest to takie potwierdzenie tego co wcześniej mówiłem wszystko zostało mi przekazane przez ojca mego i nikt nie zna syna tylko ojciec I nikt nie zna ojca tylko syn i ten komu syn zechce objawić Wcześniej właśnie nikt z ludzi nie znał Ojca i nie znał Syna. Tylko Ojciec. I nikt nie zna Syna, tylko Syn. Nie zna Ojca, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić. Tak. Jest to również to potwierdzenie o tym, W wspaniałym wybraniu przez Boga Ojca. Jak daleko musimy być wdzięczni, że Syn zechciał nam objawić Ojca, zechciał nam objawić Jego pragnienie zbawienia, wyrwania nas z mocy grzeszników, Trzeci wiersz. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga. Tak. To jest żywot wieczny. Możemy się zastanowić właśnie nad tym słowem. W jaki sposób otrzymujemy żywot wieczny? Pan Jezus, gdy spotyka samarytankę przy studni, mówi do niej, gdybyś znała dar I tego, który do Ciebie mówi, prosiłabyś go, dałby Ci wody żywej, dałby Ci życie wieczne, dałby Ci ten życiodajny eliksir, w którym stalibyśmy się członkami żywego Boga, dziećmi Jego. Gdyby znała dar i tego, który do Ciebie mówi, gdyby znała Ojca i to, co jest w jego sercu, gdyby znała Chrystusa, to otrzymałabyś życie wieczne.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 Mówi, bo nie posłał Bóg Syna na świat Aby sądził świat Aby świat był przez Niego zbawiony Tutaj ta woda i ten duch Obrazuje właśnie to Pełne poznanie Pana Jezusa Przez Słowo Boże Objawienie Go właśnie w takiej istocie, jak on jest rzeczywiście. W istocie miłującego Boga Ojca. W istocie Ojca pragnącego zbawić swoich grzeszników. I nie pozostawia ich na pastwę przykazaniom, na pastwę zakonowni, których wiedział dokładnie, że nie może człowiek wypełnić, ale daje im to co ma najmilsze swojego syna Jezusa Chrystusa aby przez niego mógł być zbawiony każdy człowiek i mógł posiąść tą żywą społeczność z samym Bogiem z Bogiem Ojcem ostatni wiersz ostatnie zdanie którego posłałeś z tego trzeciego wiersza tak już to było wspomniane którego właśnie Bóg zesłał dla nas na tą ziemię my właśnie często zawdzięczamy to samemu Panu Jezusowi Ale musimy sobie uzmysłowić, że główną istotą i pragnieniem było Boga Ojca, Boga w samej Trójcy. Musimy brać pod uwagę jednocześnie wszystkie boskie osoby. To, że właśnie Bóg jako całość, jako cała istota bóstwa miała w swoim pragnieniu zbawić człowieka. I to się dokonało w sposób doskonały. Czwarty wiersz mówi Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, którym zleciłeś Aby mi je wykonał. Tak. To zamierzenie, to zam ten zamysł, który był w niebie od wieku. Teraz się ziścił. Pan Jezus mówi. Przyszedłem tą drogą, którą mi powierzyłeś. Przeszedłem ją tutaj w sposób doskonały. Uwielbiłem Cię. Nie zmarnowałem nic, co mi dałeś. Przeszedłem ją w pełnym posłuszeństwie. Nigdzie nie możemy się dopatrywać jakiegoś złego czynu, a wręcz przeciwnie. Gdyby jakikolwiek władca ziemski słyszał takie urągania i miał taką moc jak Pan Jezus nawet uczniowie powiedzieli do Niego czy mamy ściągnąć ogień z nieba na to, że ich nie przyjęli w jakimś tam miasteczku to już chcieli ściągnąć ogień z nieba A możemy sobie pomyśleć, jak wiele takich sytuacji, kiedy Żydzi, można powiedzieć, w swojej niewiedzy przypierali Pana Jezusa i oskarżali o różne słowa wymyślane. A Pan Jezus w swojej boskiej istocie nawet na samym końcu powiedział, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią jeszcze się modlił za tymi, którzy byli bezpośrednimi, przyczynili się bezpośredni sposób do tego, aby Pan Jezus został krzyżowany. Ale w Bożych oczach byli oni tylko pewnymi sługami, które wykonali to dzieło W taki sposób jak Bóg je widział a nie tak jak człowiek i co było Bożą wolą to się wypełniło w sposób doskonały oni nie potrafili zauważyć w tych pismach co było Bożą wolą ale również przychodzi mi na myśl, że jeśli my nie będziemy czytać i rozmyślać nad tym słowem to również nie będziemy pewni woli Ojca, woli Pana Jezusa. Dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. Tak. Pan Jezus dokonał tego dzieła i stoi teraz w obliczu śmierci, w obliczu oddania swojego życia za grzeszników, za tych, którzy opowiadali się, aby był zgładzony. Pan Jezus odpowiedział miłością. A jak my często na jedno słowo, które ktoś wypowie przeciwko nam, potrafimy odpowiedzieć dziesięcioma. Ale nie w miłości. Tak, Pan Jezus wykonał wszystko w sposób doskonały. Teraz w piątym wierszu mówi do Ojca A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego Tą chwałą, którą miałem u Ciebie Zanim świat powstał A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego Ojcze, przyjmij mnie teraz Z powrotem do siebie Do tej chwały, którą miałem od wieczności z Tobą. Do tej wspaniałości. Tak. To było jedyne pragnienie Pana Jezusa. Aby On zmartwychwstał i poszedł do Boga Ojca. Z jednej strony był to czas który był dokładnie zapisany. Ale z drugiej strony można by pomyśleć, panie Jezus miał dosyć tego pielgrzymowania wśród tych ludzi, którzy cały czas nie rozumieli go, którzy byli mu przeciwni, do których trzeba było mówić po trzy razy, jedno i to samo, aby cokolwiek mogli zauważyć, z wielkości i wspaniałości Bożego oblicza. Kiedy uczniom tłumaczył o tych wspaniałościach, to oni myśleli o sobie, po której stronie będą zasiadać na tronach. Jakże nam często się załącza też takie myślenie, że nawet przez to, że może podamy jaką pieśń albo coś w tym rodzaju, to w jakiś sposób ludzie nas zauważą. Chciałabym ucinać takie myśli na każdym kroku, gdyż one są z szatana, nie z Boga. Chcielibyśmy oddawać Bogu chwałę z wszelką czcią, z pokorą, z uniżeniem i przede wszystkim w Duchu Świętym, aby nie było to z nas, ale było to rzeczywiście kierownictwem Ducha Świętego. I nie myślmy, że teraz w tym czasie jest taka cisza i nikt nie poradzi sobie w taki sposób i nic nie poda. Duch Święty ma swój czas i wie kogo użyć. którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Tu możemy pomyśleć, że wielokrotnie przejawiają się podobne myśli, ale stopniowo, stopniowo wprowadzają nas w coraz większą i głębszą prawdę. I przez to właśnie możemy coraz bliżej poznać Boga Ojca i Jego umiłowanego Syna. W jakiej harmonii, w jakiej wzajemnej miłości oni to czynią, że nie jest to tylko wola samego Ojca, Albo samego Pana Jezusa jako Jego Syna, ale jest to wspólne dzieło, wspólne dzieło, aby Bóg był uwielbiony. Z tym nie uwielbi Ojcze. Też widzimy, że taka przewijająca myśl w tym rozdziale jest to właśnie, żeby teraz Ojciec był przede wszystkim wywyższony. I Pan Jezus to czyni właśnie w swojej doskonałości. Z jednej strony jeszcze jako człowiek, ale z drugiej strony jako ten, w którym jest Duch Święty, w którym jest Duch umiłowanego Syna, który potrafi Ojca uczcić w należyty sposób tak swoim czynem jak i swoimi słowami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 Dał siebie samego jako dar dla Ojca. Tak, i teraz, właśnie w tej doskonałej ofierze, mówi do Ojca: Przynoszę to dla Ciebie, przynoszę ten wspaniały dar że Ci, którzy uwierzyli w tą doskonałą ofiarę, będą teraz Twoi, będą Twoimi wielb wielb wielb wielbicielami, za nas jako dar. Tak, jest to coś naprawdę wspaniałego. Z jednej strony dar, a z drugiej strony ta ofiara ku miłej wodności. A następną myślą w szóstym wierszu jest w imię Twoim ludziom, których mi dałeś ze świata. Teraz nam to znowu przychodzi na myśl, że my jesteśmy ze świata. My byliśmy niczym innym, jak wszyscy ludzie w tym świecie. Jak to jest gdzieś napisane, nienawidzący, znienawidzeni siebie i wszystkich nawzajem. Takimi, żeśmy byli którzy w ogóle nie szukaliśmy Boga, nie chcieliśmy Go poznać, nie chcieliśmy przyjąć Jego oferty, zbawienia i tak dalej. Można byłoby to wyliczać. Możemy oglądać siebie samych. W tym wszystkim w czym. Ci ludzie, kiedy Pan Jezus chodził na tej ziemi, nienawidzili Pana Jezusa, nienawidzili Boga Ojca. Woleli cesarza. Woleli mieć Panem człowieka, nie Boga i wiele innych złych przymiotów możemy sobie uzmysłowić, że właśnie takimi my byliśmy. Ludziom, których mi dałeś ze świata. Tak, ale jest ta druga myśl, że właśnie takich ludzi, ze świata Bóg dał. Wybrał nas z tego nędznego świata, pełnego nienawiści, pełnego złych czynów. Z takich ludzi nas już wybrał. Jak to było w liście do Rzymian, to rozważanie o tym garcarzu, Który z tej samej gliny uczynił jedno naczynie do celów pospolitych, a drugi zaszczytnych. Jak garcasz chciał, tak ulepił. I nikt mu w tym nie przeszkodził. A jednak możemy być wdzięczni, że Bóg wybrał nas do tych celów zaszczytnych. Do tych celów uwielbienia samego Boga. Tak musimy sobie głęboko tą prawdę uzmysłowić. do czego zostaliśmy wybrani. Do jakich celów? Że nie powinniśmy troszyć się o ten świat, o tych władców tego świata, Czy o jakieś tam rzeczy tego świata, którymi martwią się ludzie. Bo myśmy są wybrani do innych celów, do daleko wspanialszych celów, aby uwielbić samego Boga. I tak jak to naczynie, nie godzi się, aby Z pucharu, w którym się podaje wino królowi, dawano psu jedzenie. Tak samo i my jesteśmy tymi naszyniami do zaszytnych celów. Do tego nas powołał Bóg. Twoimi byli i mnie ich dałeś, Znowu się tu powtarza ta myśl. Już wcześniej widzieliśmy ją. Twoimi byli i mnie ich dałeś. Ale tu jest jeszcze głębsza myśl, która rozwija to. I strzekli słowa Twojego. Tak. Uczniowie już wtedy, Poznali Pana Jezusa, i już wtedy strzegli słowa, może jeszcze jakiejś swojej złej gorliwości, ale mnie właśnie też zadziwia myślenie Pana Jezusa że On w niczym tu nie wytyka. Ujmy uczniom, a przez to i nam, że my czymś jesteśmy słabi, że my w czymś zawodzimy. To Piotra musi powiedzieć idź precz ode mnie szatanie, bo nie myślisz o tym, co jest boskie, lecz o tym, co nie pamiętam, ludzkie. O! Właśnie. On tutaj tego... W niczym nie wytyka teraz przed ojcem. Tamto przyjął na siebie. Chciał w jakiś sposób wyprostować, wytłumaczyć uczniom, co jest jego zamierzeniem, co jest jego celem, do jakiego celu zmierza. Ale tutaj przed ojcem, przed Bogiem ojcem teraz w żaden sposób niczego nie wytyka. Ale mówi oni strzegli mojego słowa. To jest nasz prawdziwy pan, który się teraz pragnie wstawić za nami u boku Ojca. W 22 rozdziale 28 wiersz jest napisane Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich. Tu jest właśnie ta sama myśl, ta głęboka myśl, która mówi o uczniach Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich. Tak. Cóż za głęboka myśl. Pan Jezus miał. Szatan go pragnął w jakiś sposób ośmieszyć. Ale uczniowie nie drwili z Pana Jezusa. Nie wyszydzali Go ale wiedzieli od kogo przyszedł i do kogo idzie. I tak samo i my jesteśmy utwierdzeni przez Słowo Boże od kogo Pan Jezus wyszedł i do kogo poszedł i po kogo przyjdzie. Jest to naszą wspaniałością ale też wspaniałością Boga Ojca, który tak wspaniale to wszystko zaplanował. Siódmy wiersz. Teraz poznali, że wszystko co mi dałeś, od ciebie pochodzi. Tak. Teraz poznaliśmy, że wszystko, co ojciec dał synowi, pochodzi właśnie od ojca. myśl mówiona właśnie, że to wszystko, co mamy było wolą Ojca. Że w Jego sercu to wszystko było przerzuceniem świata. Że w tej osobie, tej doskonałej Trójcy Świętej było zawsze pragnienie zbawienia nas, nędznych ludzi. W tych różnych obrazach gdzie widzimy tą przypowieść o tym zaproszeniu na wesele Bóg to również pokazuje, że idź wyjdź między obłotki, bo jeszcze jest miejsce Nakłaniaj, zawracaj z różnych rozdroży, bo jeszcze jest miejsce Tym właśnie możemy widzieć serce ojcowskie Z jaką troską, z jakim przekonaniem i wytrwałością On nas zaprasza Abyśmy przyszli przed Jego oblicze Abyśmy przyszli przed oblicze Jego Syna Abyśmy uwierzyli w tą doskonałą ofiarę Teraz mówi, albowiem daj mi słowa, które mi dałeś i oni je przyjęli. Tak. Pan Jezus mówił wszystkie te słowa, które były jako z ręki Ojca. I wielokrotnie w Jego słowach, w Jego czynach widzimy, że co jest w Ojcu ja w tym być muszę że On pełni wolę Ojca że co słyszał Ojca to wypowiada i tak wiele takich myśli znajdujemy w Ewangeliach, które potwierdzają nam i uzmysławiają nam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 Tak, pan, te słowa potwierdzają również tą myśl, która tu jest zawarta, w której te słowa, które mi dałeś i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od ciebie wyszedłem.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 że Pan Jezus tu mówi wyraźnie, że oni je przyjęli i prawdziwie poznali. Tu Syn przedstawia Ojcu nas. Nas wybranych, nas, którzy by uwierzyli w takich, można powiedzieć, samych superlatywach. Czy możemy sobie to w ogóle wyobrazić? W jaki sposób Syn przedstawia nas w ogóle Ojcu? Czy nie... Czy czasami nie za często sobie nie zdajemy z tego sprawy w ogóle i przechodzimy to tak bardzo przy tym że tak powiem, płasko, nie zagłębiając się w ogóle w to, a tak, że chodzimy na zgromadzenia, to tylko tak, może przy okazji, albo tak, z takim niedomniemaniem, a gdyby rzeczywiście coś takiego było, zobaczcie, w jaki sposób nas Bóg przedstawia swojemu Ojcu. Poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie pozwałeś. A teraz w dziewiątym wierszu czytamy Ja za nimi proszę. Tak. Pan Jezus za nami prosi, Boga Ojca, nie za światem. W którymś miejscu też uczniowie się spytali, co się stało, że teraz, w jakimś znaczeniu jest to słowo, nie pamiętam, że teraz nie za światem. Tylko właśnie za tymi, którzy uwierzyli w Pana Jezusa. Bo Pan Jezus wiedział doskonale, że to nie cały świat pójdzie za Panem Jezusem. To nie wszyscy, ale ta mała grupka, ta niewielka ilość. Nie bój się, maleńkie statko, bo upodobało się Ojcu Niebieskiemu dać wam zbawienie tak Bóg to przewidział w swoim słowie i w tych słowach, które mówią idźcie drogą wąską bo wąska droga prowadzi do nieba a szeroka i przestronna droga jest zła która prowadzi na najwięczne zatracenie a wielu nią idzie wielu idzie tą drogą świata. Drogą wiecznego zakracenia dusz. Którzy wcale nie patrzą na to, co jest Boże, które, co, je, co jest wolą Jego, wolą Ojca, wolą Jego Syna, ale idą tą drogą zatracenia. My może się oglądamy wokół siebie, jest u nas garstka. Pana Jezusa umyślne na pewno też takie myśli się pojawiały, chociaż On może patrzył daleko w przód i wiedział, W sumie jak wielkie mnóstwo ludzi uwierzy. W Chinach bodajże podaje się, że jest około miliona wierzących, tak? Adam. 40, może 60. No. Pomyślmy. Cała Polska. Nawet z przechodem. Bóg wie i zna tych, którzy są Jego. I nie musimy się my o to martwić że jest tu jakaś garstka, ale możemy sobie to uzmysłowić że jesteśmy wybręcami samego Boga ulubieńcami Chrystusa Jego oblubienicą tymi, którzy zostaliśmy zaproszeni jako ta naszeczona Czyż możemy sobie to wszystko wyobrazić Do jakich zaszczytów Bóg nas powołał? Ja za nimi proszę, nie za światem, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoim. Tak, tu znowu wraca ta myśl, że byliśmy zawsze własnością Boga Ojca. Tak, bo przecież Bóg nas stworzył na obraz swój i podobieństwo. Dlatego byliśmy zawsze Jego. I to właśnie Bóg Ojciec takich dał Synowi, aby ich uzdolnić do tego, abyśmy byli w stanie przynosić Jemu chwałę przez Jego ofiarę, przez Jego doskonałą ofiarę. Abyśmy mogli poznać Jego ojcowską dobroć, ojcowską miłość. W jaki sposób ojcowie miłują swoich synów? W jaki sposób ich pragną wychowywać? Jak najlepiej tylko umią i mogą. Przy różnych sposobów. Może próbują, aby ich dobrze wychować? Może i sam tego do dzisiaj nie umiem, chociaż wiem, że najlepszym wychowaniem jest Jego Słowo. Jakbyśmy się umieli do Niego stosować, to byśmy umieli i swoje dzieci wychowywać. A my, może, za często sięgamy po różne: Poradniki, ale te poradniki uczą, jak wychowywać dzieci do świata, a nie dla Boga. W Słowie Bożym o każdej rzeczy mamy napisane: o pracy, o małżeństwie, o dzieciach, o kolejności poddaństwa jeden drugiemu. że Chrystus jest głową męża, gdzie szukać pomocy, gdzie szukać jakiegoś kierownictwa u Chrystusa, że mąż jest głową żony, a dzieci mają być poddaństwie u swoich rodziców i tak dalej. Każda rzecz. Nawet i te rzeczy, które są może mniej ważne. Jak ja to mówię, nawet o tym, jak spożywać alkohol, jak zachowywać mają się małżonkowie w łożu małżeńskim. No każda rzecz jest wyszczególniona i dokładnie opisana. Jak to ma być? Nic nie jest pominięte. Czy nie jest to wspaniałością Boga, że w taki sposób troszczy się o nas? A tylko my w swojej upartości szukamy czegoś innego. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. Tak. Wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje. Pan Jezus tutaj Doskonały sposób pokazuje, że on i ojciec są jedno, są jednej myśli. Mają wspólny cel, wspólne zainteresowania, wspólne myśli wobec nas wszystkich. I Omyślili wspólnie ten wspaniały plan i go doprowadzili do końca Pan Jezus jest uwielbiony w nas tak ciągle ta myśl się przejawia przewija to czego my zostaliśmy uzdolnieni Skończę, ale jak gdyby po przeanalizowaniu tych wierszy, gdzie wskutek kolejnego postępowania w czytaniu doszło do tego miejsca i się trochę nad tym właśnie zatrzymałem, Myślałem sobie, że pewnie byłoby wolą Ojca, aby w jakiś sposób na tyle i na ile mi dał Bóg mądrości podzielić się tym z wszystkimi umiłowanymi. I może czego nie dopowiedziałem albo nie przeczytałem, to może zachęcam, aby samemu pośledzić to Słowie Bożym przeczytać po kilka razy i zastanowić się jeszcze raz nad każdym wypowiedzianym słowem. Ciszy, spokoju, gdzie ten świat nie przeszkadza. Tak sobie myślę nieraz, że przydałby się w domu taki pokój, żeby były ze trzy drzwi, żeby nic tam nie dosierało. Wtedy można prawdziwie pomyśleć o Bogu. No. no.